Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit, przed mikrofonem Łukasz Witkowski, dzisiaj gość Szymon Masiak. Szymon, witam Cię serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby gościć w moim podcaście. Szymon, o tym, co, czym się teraz zajmujesz, czy, czy, czy o tym, co robiłeś mieszkając tutaj w Stanach, porozmawiamy za chwileczkę. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z komputerami, z grafiką komputerową? Wiesz co, to jest bardzo tak naprawdę długi temat i kiedyś, taką historią, o której często mówiłem, było to, że jako mały dzieciak często rysowałem patykiem po piasku. Mm -hmm. Było to związane z tym, że zawsze jakoś tam grafika we, mno, we mnie się działa. Było coś takiego we mnie, że zawsze lubiłem rysować, chociaż nie zawsze mi to wychodziło i do tej pory uważam się, że, że nie jestem tak naprawdę dobrym artystą, bo ani nie potrafię dobrze malować, ani dobrze rysować, ale mm. y Początki komputerów to były tak naprawdę lata 1994-96, kiedy mój tata wyjechał do Stanów i w tamtych czasach, poczekaj, dobrze mówię, 95 rok, nie, źle ci mówię, to było 91 rok. 89, 91. To były takie czasy, kiedy Polacy dość mocno emigrowali do, do Stanów i po stanie wojennym e, mój tata wrócił ze Stanów, po czym przywiózł Commodore 128. To był pierwszy komputer, który e, posiadałem. I tak naprawdę zaczynało się od gier komputerowych. No każdy chyba od tego zawsze fascynację jakąś swoją komputerową zaczynał, chociaż nie wszyscy. Ja byłem tą osobą, która bardzo lubiła e, gry. Z, dużo czasu przy tym spędzałem. Natomiast takie prawdziwe zainteresowanie się komputerami nastało kilka lat później, kiedy pojawiły się na rynku pecety. Pierwsze pecety, kiedy e, istniały te giełdy, popularne giełdy, oprogramowania komputerowego w Polsce. Oczywiście wszystko było legalne po rosyjsku, tak, w tak, tak. Świetne czasy, naprawdę bardzo miło to wspominam. I tak naprawdę wtedy pierwszy raz zobaczyłem jakąś reklamówkę kserokopię czy, czy scan, tego już nie pamiętam dokładnie, kolorową programu 3D Studio. To była jeszcze wersja wtedy dosowa, bo, bo Windowsów jeszcze nie było. I tak naprawdę pierwsze zainteresowanie, takie poważne moje, zrodziło się z komputerami, z grafiku komputerową. I wiesz, ja byłem tak naprawdę młodym chłopakiem, który, który nie miał pojęcia. Dla mnie to była strasznie duża fascynacja w tym czasie. Coś nowego pojawiło się na rynku, coś, co, co mi się spodobało. I pamiętam, jak do tej pory reklamówka związana z tym programem była, było to Porsche, 911 bodajże, które było wyrenderowane w 3D, oświetlone jak na tamte czasy w jakiś swój specyficzny sposób. Tak mi się to spodobało, że ja zapragnąłem uczyć się tego programu, uczyć się bycia grafikiem, zajmować się tym na co dzień. Także to już trochę trwa, bo, bo tak naprawdę minęło no, grubo ponad 15-17 lat, kiedy pierwszy raz z, z, zetknąłem się z tego typu rzeczami i dalej to kontynuuje w moim życiu. Teraz korzystasz przede wszystkim z komputerów firmy Apple, czy, czy nadal to mhm. są pecety? Wiesz co, nie mam, przepraszam, mam jednego PC-ta w domu, ale tylko dlatego, że wynika to z jednej rzeczy, że nasz polski system rozliczania się z podatków, czy ogólnie opłacania ZUS-u, ubezpieczenia wymaga tego, żeby mieć niestety PC-a, i to jest jedyny pecet, którego mam w domu yy, służący mi do połączenia z zus z, z urzędem skarbowym. Natomiast jeżeli chodzi o same Macintosze, to kilka lat temu zupełnie przesiadłem się na Maki, Zupełnie yy, mówię to pod tym kątem, że byłem zagorzałym pecetowcem, który zawsze lubił eksperymentować. Ja zawsze lubiłem stawiać Linuxa, uwielbiałem BOS-a swego czasu, kiedy pojawił się na rynku. Mhm. Uważam, że był świetnym systemem, tak zupełnie na marginesie, ale byłem pecetowcem do, do tego bólu, że w zasadzie lubiłem eksperymentować pod kątem instalowania innych systemów operacyjnych. Był, był ten nieszczęsny Windows, który pojawił się na rynku i niestety musiałem w tym, w tym brnąć, ale to, to było związane z jedną rzeczą, z, z rzeczą, która tak naprawdę było, może była i moim szczęściem, i moim przekleństwem była to moja praca, która, którą darzę wielką sympatią i wielką miłością. Niestety oprogramowanie, którego zawsze używałem, było dostępne tylko i wyłącznie na pececie. Obecnie jest troszeczkę inaczej. Cieszę się z tego, że ogólnie Apple rozwinął się do tego, stopnia, czy może rynek dojrzał do tego stopnia, żeby, że może wykorzystywać te komputery. I oprogramowanie, którego używam na dzień dzisiejszy, jest dostępne przede wszystkim na Maca. Szymon, czyli na początku bawiłeś się troszeczkę 3D Studio, później wiadomo coraz lepszy komputery, coraz nowsze oprogramowanie. Czy twoje wykształcenie, czy to co robiłeś, czego się uczyłeś też w jakiś tam sposób szło w parze z tą właśnie miłością do grafiki komputerowej? Czy, czy, czy w ogóle twoja edukacja jest całkiem, całkiem niezwiązana z tym co robiłeś? Moja edukacja tak naprawdę jest zupełnie niezwiązana z tym, czym zająłem się w życiu. Mój tata bardzo chciał, abym został muzykiem, więc mam trzech braci. Jestem najstarszy w rodzinie i każdy z nas przeszedł jakąś szkołę pod kątem muzycznym. Moim Marzeniem mojego taty było to, aby każdy z nas grał, więc mój młodszy brat był pianistą. Pozostali dwaj próbowali jeden troszeczkę na trąbce, drugi także na klawiszach, natomiast ja spędziłem 10 lat w szkole muzycznej grając na klarnecie. Obecnie nie wiem, ludzie mnie pytają, czy mi się to przydaje, tak naprawdę. Bardziej dla przyjemności. Nie mam z tego żadnych pieniędzy i potrafię grać tak naprawdę na sześciu instrumentach obecnie. Natomiast moja edukacja szła zupełnie innym kierunku. Ja tak naprawdę byłem uczniem, który nie był ani, ani dobrym, ani wybitnym uczniem. Po prostu zdawałem z klasy do klasy. Może wynikało to też z tego, że dość dużo obowiązków miałem na głowie. Między innymi ta szkoła muzyczna. Mhm. Ale e, kiedy skończyłem całą e, byłem w takim okresie, gdzie i miałem na głowie i szkołę muzyczną, i sztuki walki, które bardzo lubiłem. Poznałem piękną dziewczynę, z którą chciałem się ożenić. I tak naprawdę miałem 18 lat. Jeszcze byłem na, w takim troszeczkę punkcie, że nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić pod kątem wykształcenia. Rozpocząłem studia informatyczne, które skończyłem, które dalej mi zupełnie nie, nie przydają się w życiu. Ale skończyłem szkołę tylko po to, żeby, żeby mieć jakiś papier uczelni wyższej. I to, czym się zajmuję w życiu grafika komputerowa jest typowym samowykształceniem. Często nazywam to samoukiem, że jestem samoukiem. I szczerze mówiąc, wiesz, dumny jestem z tego, dlatego że w Polsce ogólnie nigdy nie było takich szkół związanych z grafiką komputerową. To dopiero od kilku lat tak naprawdę pojawiły się pewne kursy, pojawiły się pewne kierunki na, na uczelniach wyższych. Mhm. Ja nawet powiem Ci szczerze, że pewnego roku zastanawiałem się z moim przyjacielem, czy nie otworzyć takiej szkoły grafiki komputerowej w Polsce. Szukaliśmy nawet sponsorów, ale to się troszeczkę odbiło bez echa i mało ludzi było tym zainteresowanych. Dopiero... Jakieś 5 lat po naszym pomyśle zaczęły te szkoły powstawać i tak naprawdę na dzień dzisiejszy nadal uważam, że nie ma tej dobrej szkoły grafiki komputerowej w Polsce. Natomiast moje, moje wykształcenie zupełnie nie jest z tym związane, z tym co robię, tak jak mówię, jestem samoukiem. Mam otworzoną stronę IMDB, czyli internetową bazę danych filmów. Może przeczytam kilka tytułów. Flight of the Phoenix, Sin City Labiryty Fauna Snakes on the Plane to tylko niektóre tytuły filmów przy których pracowałeś jako animator jako osoba od efektów specjalnych jak to się stało, że będąc w Polsce bawiąc się z różnymi programami nagle znalazłeś się w Hollywood i pracowałeś przy takich wielkich tytułach. Tak naprawdę to zawsze chciałem tam wyjechać i powtarzam to wielu osobom, że jako mały chłopak kiedyś sobie obiecałem, że wyjadę do, właśnie do Stanów, do Hollywood i będę robił filmy. I tak się stało. Natomiast to jest troszeczkę, no, zawdzięczam to może sobie mojemu uparciorstwu, tak brzydko to związane to było z tym, że zawsze chciałem tam wyjechać. Cokolwiek by nie było, zawsze starałem się zrobić wszystko, aby wyjechać do Stanów. I nadszedł pewien okres w moim życiu, kiedy pracę zmieniałem dość często. Byłem taką osobą, która często podchodziła z ryzykiem do, do wykonywanego zawodu i często wysyłałem swoje demo, które może na początku nie było ani dobre, ani średnie. Z czasem wyrobiłem jakąś tam sobie technikę, którą się posługiwałem na co dzień, którą kształciłem jako samouk. I kiedyś rozmawiałem z moim znajomym Grzegorzem Jankajtysem, który robi także furorę w Hollywood, Grzegorz jest może z osobą, która zajmują się grafiką lepiej znany. Między innymi zrobił Arkę, taki fajny film krótkometrażowy oraz kilka innych fajnych produkcji. Natomiast z Grzesiem znaliśmy się po konkursach związanych z grafiką komputerową, które odbywały się w Polsce. Ja w tych konkursach dość często się udzielałem, często wygrywałem jakieś nagrody, i przyszedł taki okres, kiedy rok po jakby mojej wygranej, takiej, tak zwanej Grand Prix, organizowanym przez magazyn 3D, wtedy jeszcze istniejący, wydający gazety o grafice komputerowej, po mojej wygranej rok później Grzegorz także zdobył główną nagrodę i tak się poznaliśmy. I minęło kilka lat, kiedy ja zawsze starałem się wyjechać do tych Stanów, wysyłałem swoje dema do, do różnych film. I pewnego dnia Grzegorz odezwał się do mnie, że mówi, słuchaj, pracuję w takiej firmie, która nazywa się Computer Cafe. Na tamten czas to, to była taka nazwa. Obecna nazwa to jest FX. Mhm. Pracuję w takiej firmie jako animator i szukają ludzi od efektów specjalnych. Ludzi, którzy zajmują się tak zwanymi cząsteczkami, czyli particles. Mhm. I ja zawsze to uwielbiałem. Ja zawsze, szczerze ci powiem, że w mojej edukacji, czy w moim kreowaniu siebie jako grafika, nie wiedziałem tak naprawdę co chcę robić, bo zawód grafika w Polsce wiąże się z tym, że taki grafik wykonuje wszystko, od tak zwanego modelowania 3D, przez animację, przez teksturowanie, przez oświetlanie, przez rendering i tak dalej. Ja nigdy tak do końca nie czułem się dobrze w żadnej dziedzinie. W Stanach jest to troszeczkę inaczej, że w danej firmie ludzie się specjalizują i wykonują daną, powierzony im kawałek pracy, czy jest to animator, czy jest to modeler. Ja tak naprawdę nigdy się nie czułem może do końca spełniony w żadnym, w żadnej z tych, z tych dziedzin, natomiast dziedziną, która najbardziej mi pasowała były właśnie efekty specjalne. Właśnie cząsteczki, właśnie Rzeczy, które popularnie nazywamy ognie, chmury, wybuchy i to najwięcej mi satysfakcji dawało. I w pewnym okresie miałem przygotowane takie demo właśnie pod kątem efektów specjalnych, pod kątem tych cząsteczek. I Grzegorz mówi do mnie, słuchaj, oni szukają osoby, osoby do pracy, czy ty chciałbyś pracować w Sanach? chciałbyś robić to tutaj na miejscu. Ja mówię, słuchaj, zawsze o tym marzyłem. Mówi, to wyślij swoje demo, zobaczymy, co Oni na to powiedzą. Wysłałem swoje demo i dostałem pozytywną odpowiedź. Dostałem zaproszenie do, do tej firmy na rozmowę kwalifikacyjną. E, poleciałem do Stanów. E, przebyłem taką rozmowę, byłem tam tak naprawdę kilka dni w tej firmie. E, firma naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo e, rodzinna. E, Mówią, słuchaj, zostań tutaj, zobacz jak, jak się tak naprawdę tu pracuje. Zobacz, my wiemy, że to jest kawał drogi, wiele ludzi z całego świata tak naprawdę u nas pracuje, i byli ludzie z, Japo z Japonii i z Australii. E, na tyle mi się to spodobało, że wiesz, no, kiedy, kiedy człowiek, który ma jakieś tam marzenia za Pazuchą, i myśli sobie, zawsze chciałem tu przyjechać, zawsze chciałem to robić. E, Dostaje nagle taką szansę, to e, pomimo, że może rodzina moja, nie była z tego bardzo szczęśliwa, ale udało mi się przekonać moją żonę do tego, że, że wyjechaliśmy tam i rozpocząłem tą pracę. Czyli zostałeś zatrudniony, przekonałeś żonę, że warto wybrać się za wielką wodę. Czy to był 2004 rok, tak? E, tak, o ile dobrze pamiętam, to tak, 2004 rok. Lot Phoenixa to był pierwszy film, przy którym pracowałeś i zresztą w twojej tej taśmie demo, którą zresztą słuchacze mojego podcastu będą mogli obejrzeć, link oczywiście znajdzie się na stronie polskiedetroit.com, tam dużo jest właśnie scen właśnie z tego filmu Flight of the Phoenix, tak jak powiedziałeś, no zajmowałeś się cząsteczki, particles, jak, w jakim programie pracowałeś? Jak wygląda w ogóle praca nad czymś takim? No bo wiadomo, że dla takich laików jak na przykład ja, czy część moich słuchaczy myślę, wydaje to się po prostu, że ktoś przynosi taśmę, czy, czy, czy twardy dysk z zapisaną sceną, gdzie jest jakiś tam samolot i ty dodajesz do tego chmury, jakiś piasek i to wydaje się łatwe. Ile czasu to trwa? Jak to wszystko wygląda może w skrócie? Wiesz, tak naprawdę każda firma ma swój tak zwany pipeline, i ja Ci powiem, jak od mojej strony to wyglądało. Każda firma tak naprawdę ma swoje technologie, których używa. Używa się programów dostępnych na rynku i programów tak zwanych in-house, które są wyprodukowane przez danych programistów w danej firmie. Ja tak naprawdę całe swoje życie graficzne w 3D, które, które miałem wcześniej, to tak na marginesie dla słuchaczy obecnie czymś innym się zajmuję, ale to myślę, że do tego dojdziemy jeszcze. Tak, tak, tak. Przy, przy locie Feniksa, czy w ogóle pracując w CafeFX, wykorzystywałem, wykorzystywałem program 3D Studio Max, ten, ten 3DS Max, który potem został zmieniony na troszeczkę krótszą nazwę. I ponieważ sam 3DS Max posiada wbudowany system, cząsteczek, który jest bardzo fajny. Można także korzystać z systemów zewnętrznych, ale to nie będę Was tym zanudzał, bo, bo nie o tym mamy mówić. Ogólnie ja tak naprawdę przyjechałem znając bardzo dobrze ten program i wykorzystując wszystkie niuanse dostępne w tym programie. Firma pracowała na troszeczkę innym sofcie. Firma ogólnie wychowała się na Lightwave, na starym Dobrym Lightwave. Potem firma przechodziła na program, który nazywa się Maja, też bardzo znany program, zwłaszcza animatorom. Wiele dużych produkcji czy firm hollywoodzkich pracuje dalej na Mai. Uważam, że jest to dobry soft, ale ja tak naprawdę nigdy nie byłem osobą, która potrafi programować, potrafi pisać jakieś prostsze skrypty. I w mai jest tak, że żeby być dobrą osobą technicznie, czy, czy nawet artystycznie, po, potrzebujesz narzędzi, które zostaną jakby dopisane do tego programu. a Jest to tylko możliwe przez język skryptowy. Zazwyczaj takie firmy posiadają programistów, którzy pracują nad tym. Dla mnie 3ds Max był zawsze gotową platformą, która nie potrzebowała programisty, którą mogłem wykorzystać do różnych celów. I między innymi do, do mojej pracy. Praca przy Flight of the Phoenix była o tyle dla mnie dużym doświadczeniem i bardzo ciekawym doświadczeniem, bo przyjechałem do Stanów zupełnie do obcego świata. Kiedyś pracowałem w Anglii, kiedyś pracowałem dla innych firm zagranicznych. Zresztą wyjeżdżałem do Anglii, kiedy nie można było w Polsce legalnie pracować w Anglii. To też był ciekawy, ciekawy okres w moim życiu. Ale przyjechałem do nowego świata, do, do Stanów, gdzie wszystko wokół mnie było tak naprawdę nowe. Czego, czego nie znałem. Nie znałem ludzi, nie znałem ich mentalności, nie znałem tej propagandy całej amerykańskiej, która tam istnieje. I to w otoczeniu było na tyle nowe dla mnie, projekt zupełnie nowy, nigdy nie pracowałem przy czymś takim. Kosztowało mnie dość, dość sporo stresu, kiedy miałem swojego superwizora, któremu byłem podległy i często nie mogliśmy na początku się dogadać. Dodatkowo nad tym filmem, do którego zostałem przydzielony, Osoby, które nad nim miały pracować graficy, to byli głównie graficy, którzy pracowali w maj. Ja maje znałem na tyle o ile, no nie był to mój ulubiony program, po czym mnie wręcz zmuszano do pracy w samej maji. Do projektu zostało przyjętych około 12 chyba osób, z tego co pamiętam, wliczając w to mnie i każdy, każdy projekt ma coś takiego, co się nazywa R&D, czyli Research and Development. E, także ten film miał taki okres, który polega na tym, że <śmiech> firmy dobierają sobie narzędzia i pewne metody do wykorzystania danego, czy do stworzenia danego efektu. E, naszym zadaniem było stworzenie burzy piaskowej, gdzie ten samolot leci poprzez burzę, gdzie następuje do rozbicie tego samolotu w wyniku zetknięcia się z tą burzą piaskową. Natomiast było to około 70, chyba 76 scen, które miały zawierać tą burzę piaskową. I proces R&D trwał dość długo. Te wszystkie osoby, które pracowały nad tym efektem, tak naprawdę nie mogły dojść do żadnej konkluzji i nikt nie mógł stworzyć czegoś, co by zadowalało reżysera. No bo jest to taki, taki okres, gdzie tworzymy coś, co się podoba reżyserowi, pokazujemy mu, że, że to będzie to, na przykładzie na przykład jednej, jednej sceny e, z danego filmu, że to tak będzie wyglądało i że to zastosujemy do, do wszystkich scen. I tak naprawdę y, 12 osób siedziało nad tym i nikt nie był w stanie stworzyć czegoś, co spodoba się reżyserowi. I ja tak naprawdę, wiesz, ta praca dla mnie była o tyle nowa, o tyle stresująca, że w pewnym momencie doszedłem do, do wniosku, że mi tak naprawdę nic nie wychodzi. Jeżeli tak będzie, to po prostu wrócę do, do Polski. Poświęcałem dość dużo czasu temu, aby przygotować się do tego efektu, aby stworzyć coś może na własną rękę, nawet w weekendy, nawet na komputerze, który ze sobą zabrałem tam, tam do Stanów. I w pewnym momencie firma dość, dość desperacko podchodziła do tego, że tak naprawdę tak duży zespół nie jest w stanie nic ciekawego wykonać. I przy tych moich próbach stworzenia czegoś, co nakreślał reżyser, udało mi się nagle dość, wiesz, powiedziałem sobie, dobra, ja tak naprawdę pieprzę tą całą maję, ten, to oprogramowanie, które oni wykorzystują, ja biorę swojego dobrego maksa, swoje narzędzia, które ja znam i zaczynam, zaczynam coś dubać po swojemu. I nagle, ponieważ każda firma ma swoje tak zwane dailies, codziennie rano spotykaliśmy się, aby omówić pewne zagadnienia, aby pokazać kto co stworzył wczoraj, ile kto czasu spędził nad danym efektem i co udało mu się zrobić. Ja pewnego dnia stworzyłem coś, co nagle spodobało się mojemu superwizorowi. I on mówi, słuchajcie, to jest to. My powinniśmy pójść w tym kierunku. I on mówi, Szymon, posiedź na tym jeszcze z dwa dni i zobaczymy, co ci się uda stworzyć. I okazało się, że głupi Polaczek, który przyjeżdża do Stanów, który może nie, nie za bardzo zna język, bo, bo nie mówiłem mu aż tak doskonale po, po angielsku, nagle trafia do środowiska, które jest mu bardzo obce, które jest może nawet negatywnie do niego nastawione, nagle udaje mu się zrobić coś, co się innym podoba i wyobraź sobie, że wynik pracy nad tym filmem był taki, że te 11 osób, które miały być odpowiedzialne za stworzenie tego efektu, tak naprawdę nie zrobiło nic. Okazało się, że ten Polak, który przyjechał zrobił pewien efekt, który się tak spodobał, że ten efekt został zastosowany do wszystkich scen późniejszych w całym filmie. I doszło do tego, że tak naprawdę ja jako jedyny praktycznie grafik byłem odpowiedzialny za stworzenie całej burzy piaskowej w tym filmie. A cały proces tworzenia takiego filmu to też jest różny, bo ja akurat byłem odpowiedzialny w tym filmie za burzę piaskową, za inne uderzenia piasku, bo potem jest kilka takich scen, gdzie samolot się rozbija i, i uderza o piasek. To też wszystko było cyfrowo tworzone. Były osoby, które zajmowały się samą animacją samolotu, gdzie zajmowano się animacją kamery. Ja tak naprawdę dostosowywałem tak jakby swoje efekty czy swoją burzę piaskową do tego, co stworzyli, czy przygotowali inni, gdzie jest gotowa już kamera, jej ruch, gdzie jest gotowy model samolotu i ja tak naprawdę do, dorabiałem wszystkie efekty dodatkowe. Tak zastanawiam się, wiesz, bo wiadomo, że no, są ludzie od grafiki, od efektów specjalnych. Jest reżyser, który ma wizję jak ten film ma wyglądać i on jest bardziej artystą niż bardziej technikiem i zastanawiam się właśnie, czy wielkie tarcia są między właśnie reżyserem, a tym supervisorem, czy menadżerem od efektów specjalnych. Jak to dokładnie wygląda? A czy reżyser przygotowuje jakąś dokładną Rozpiskę, co on by widział? Czy tak jak powiedziałeś, że z czymś grupa grafików wychodzi? Wiesz, każdy film jest inny każdy reżyser jest inny. Inaczej się pracuje z Michaelem Bayem, który ma wszystko w głowie poukładane, a zupełnie inaczej przy, przy innych filmach jest. Zazwyczaj jest tak, że jest osoba, która występuje zaraz po reżyserze w napisach. Jeżeli patrzysz na napisy filmów, to jest zazwyczaj reżyser, a potem są efekty wizualne. Jest osoba, która odpowiada za te efekty wizualne i tak też w przypadku wszystkich produkcji było, przy których pracowałem. Jest osoba od strony reżysera, która odpowiada za efekty wizualne. Osoba, która rozmawia bezpośrednio z reżyserem i tak naprawdę taki reżyser nigdy się nie pojawia w studiu produkcyjnym. Zawsze pojawia się osoba go reprezentująca, czyli taki supervisor od efektów specjalnych. I ten supervisor tak naprawdę y, rozmawia z superwajzorem w danej firmie, czyli z moim superwajzorem i oni na poziomie tej, tego kierownictwa dogadują się, i rozmawiają o tym, jaką wizję ma reżyser, co chce osiągnąć. I często jest tak, że ta wizja nie, nie zawsze jest wykonywana przez daną firmę produkcyjną. Dlaczego? Dlatego, że reżyser jest tak ciekawą osobą, która potrafi w ostatnim momencie, kiedy wszystko jest przygotowane, kiedy graficy poświęcą tysiące godzin pracy, on potrafi przyjść i powiedzieć, dobra, ale ja chciałbym zmienić. Tak. No ale co chciałbym zmienić? No wszystko chciałbym zmienić. Ale no dobrze, ale za miesiąc ma film się pokazać, więc jak pan sobie to wyobraża. I często dochodzi do takich tarć pomiędzy zazwyczaj superwajzorami. Wiesz, tak naprawdę każdy reżyser jest inny, każdy superwizor jest inny. Myśmy też mieli w firmie trochę tarć. Przy różnych produkcjach trafiały się produkcje bardzo, bardzo prostolinijne, że okazało się OK Idziemy w tym kierunku, podoba się reżyserowi czy superwizorowi to co robimy, a czasami było tak, że było trzeba coś przerabiać do skutku, aż się komuś to spodobało. Polski Detroit. O Polakach. Dla Polaków. Po polsku. Odwiedź www.polskiedetroit.com. Szymon, no na pewno innym filmem innym niż wszystkie było Sin City. Pamiętam, gdy ten film wchodził na ekrany, wszyscy zachwycali się właśnie grafiką i sposobem, stylem, w jakim ten film był zrealizowany. Jaka Twoja rola była w, przy realizowaniu tego filmu? Powiem Ci, że kiedy firma rozpoczęła pracę przy tym filmie, ja tak naprawdę... Kiedy widziałem materiał nagrany, materiał polegał na tym, że byli aktorzy nagrani na tak zwanym green screenie. Mhm. Green screen to jest zielony ekran, po prostu wszystko co jest dookoła jest zielone i tak naprawdę sami aktorzy byli nagrywani na zielonym ekranie. Tam, Jeżeli chodzi o wystrój scen, to bardzo rzadko czegokolwiek używano. No, no, były to samochody, były jakieś proste elementy, do których było trzeba się potem odnieść. Kiedy ja zobaczyłem ten materiał już zmontowany jako, jako taki zarys tego filmu, powiedziałem do siebie: O ludzie, kochani, czy ja muszę naprawdę nad tym syfem pracować? I każdy jakoś tak wiesz, do tego podchodził w firmie: że jajko, co to w ogóle jest, wiesz? Pamiętam, że firma dostała wtedy kontrakt też na pracę nad filmem Mr. and Mrs. Smith. Ja tak strasznie chciałem przy tym pracować i mówię do mojego supervisora: słuchaj, ja na naprawdę, proszę cię, przeżuć mnie do innej roboty, bo, bo ja nie chcę tego robić. To jest jakieś dziadostwo. W ogóle, jeżeli ten film w ogóle jakiś sukces odniesie, to będzie, to będzie dobrze. I e, potem wyszło zupełnie inaczej. I, ja tak naprawdę nie wiedziałem, co to jest Sin City. Nie wiedziałem, e, do czego jest zdolny, czy Frank Miller, czy Robert Rodriguez. Tak naprawdę w ogóle przy Sin City Nazwisko Franka Millera poznałem. Dowiedziałem się, że jest to słynny komiks, że facet naprawdę ma głowę na karku i, i może z tego filmu coś ciekawego zrobić. I tak naprawdę do końca wiem, że wiele ludzi bardzo ciepło przyjęło ten film. Wielu ludziom ten film się podobał. Ja mam mieszane odczucia, szczerze mówiąc. Jestem dumny z tego, że mogłem pracować nad tym filmem, I, ale jeżeli chodzi o sam film, to, to mam mieszane odczucia. Natomiast moja rola też była dość ciekawa, bo film był podzielony na, z tego co pamiętam, trzy części takie dość duże. I każdą część wykonywała inna firma. Ten klimat, który jest w samym filmie musiał się ze sobą zgrać. Musiało to wyglądać identycznie. Natomiast wykonywały to trzy różne duże firmy. Moja rola polegała na tym, że w wielu scenach było trzeba dorobić wybuchy. W wielu scenach było trzeba dorobić efekty, które się tłukły czy odpadały ze ściany, kiedy były sceny tak zwane strzelaniny, czy w zaułkach, gdzie odpryski na ścianach się pojawiały, kiedy były ucinane głowy, gdzie było trzeba krew dorobić, kiedy pojawiała się mgła, kiedy był deszcz, tego deszczu tam dość dużo tak, jest. Tak. Wszystkie tego typu sceny były, no, musiały być przez kogoś zrobione, a, a osobą, która tak naprawdę potem zyskała jakieś takie miano, powiem to może ciekawie, bo, bo historia w ogóle jest za tym, że w tej firmie kiedyś pracował, pracowała osoba, która naprawdę była na świecie znana pod kątem partikli i chłopcy, czy ogólnie filmie potem zaczęli mnie nazywać jako godny następca oh. tego partiklowca, co było dla mnie bardzo miłe, bo, bo osoba, która wcześniej tam pracowała, którą znałem z nazwiska, od której też się dużo rzeczy nauczyłem, była pewnego rodzaju takim no, może nie powiem ideolem, ale osobą, od której można dużo było się nauczyć i było znanym nazwiskiem, więc e, tego typu Prace potem trafiały wszystkie do mnie, jako do tego właściwego, właśnie partiklowca w tej firmie, z czego byłem niezmiernie dumny i, i cieszyłem się. Po, pomimo, że przez firmę tak naprawdę przywinęło się trochę osób zajmujących się efektami tego typu, właśnie wybuchami, właśnie deszczem, właśnie chmurami, ogniem, to tak naprawdę no z dumą muszę powiedzieć, że, że byłem cenioną osobą i cieszę się z tego, że, że tak było. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o samo Sin City, y, ta rola, wiesz, jest tam pewna scena taka, która może, y, zresztą to w moim demo też jest y, zauważalne, jest samochód, który eksploduje, y, jest dość duży wybuch i takim małym, może moim wewnętrznym sukcesem y, było to, że y, firma nasza pojechała chyba na Seagraph albo jakieś, jakąś konferencję związaną właśnie z tym filmem, kiedy pokazywano różne sceny, jak, jak ten film będzie wyglądał, czy, czy to chyba było już po premierze. Tak, po premierze. Jak, ten, jak nad tym filmem, jakie prace były wykonywane, to takim małym moim sukcesem było to, że ktoś z takich z publiczności zapytał, a jak był wykonany ten właśnie wybuch tego samochodu. Mhm. I wiele ludzi myślało, że jest to naturalnie nagrany jakiś wybuch ale jest on całkowicie zrobiony techniką cyfrową. Labirynt Fauna to całkiem inny już film wiadomo piękne kostiumy i, i bardzo, ładnie, bardzo ładna charakteryzacja postaci, a efekty specjalne, co dokładnie tam robiłeś? No, film e, Moja Dziewczyna, kiedy go pierwszy raz e, oglądała bardzo e, mówiła, że no, nietypowy, ciekawy, smutny, ale, ale, ale, ale naprawdę taki e, wciągający i, i którego łatwo m, m, się nie zapomina. E, co robiłeś przy, przy właśnie przy labiryncie fauna? Chyba taką najbardziej zna, znaną, czy taką sceną, która może być rozpoznawana. Jest to pierwsza scena, kiedy kamera leci nad starym miastem, gdzie ta dziewczynka, główna bohaterka gdzieś tam biegnie sobie i potem kamera podążając za nią znajduje ją w pewnym pomieszczeniu. Całe to miasto, które jest w pierwszych scenach filmu pogrążone jest w chmurach, w mgłach to była pierwsza scena i chyba największa z tego filmu do wykonania przeze mnie. Doszło kilka potem elementów związanych z dymem, tam jest dziś też lokomotywa, która, jakiś parowóz rozbity w środku filmu, jest kilka scen związanych z samą mgłą czy z dymami, ale, ale ta chyba scena pierwsza była największa i najbardziej rozpoznawalna. Tak naprawdę jeżeli chodzi o sam labirynt fauna, to tej pracy mojej nie było tak strasznie dużo, ta praca E, związana z tym filmem bardziej leżała w rękach animatorów, którzy mieli dość dużo e, sekwencji do wykonania. To właśnie Grzegorz Jąkajty, z którego wcześniej wspomniałem, e, dość dużą rolę odegrał pod kątem anima samej animacji, e, samej animacji, która pojawia się, czy tej wróżki, która tam lata, czy e, jest tam kilka takich robali, które się zawsze uwielbiał, zawsze uwielbiał animować te, te robale. Zawsze się w tym najlepiej czuł i zawsze to lubił i bardziej ta praca była w rękach właśnie animatorów niż samych efekciarzy. Także tej, tej pracy może w labiryncie fauna nie było dużo, natomiast też cieszę się, że, że moje nazwisko znalazło się przy tej produkcji. Tak wiesz, przyszło mi do głowy takie pytanie, e, wiadomo, że kiedy są e, nagrody Akademii, wręczane są Oscary, e, jest też właśnie kategoria za efekty specjalne, no i załóżmy firma, firma CafeFX dostaje Oscara, e, no wiadomo, że zwykły e, animator, czy, czy osoba od efektów specjalnych, no, nie będzie na scenie i nie będzie dziękowała Akademii za tą nagrodę, tylko raczej to będzie czy menadżer, czy supervisor, ale później co się dzieje z takim Oskarem? Czy on gdzieś jest wystawiony w firmie, że każdy pracownik może go widzieć, czy po prostu szef firmy, właściciel firmy dumnie eksponuje tego Oskara u siebie na biurku? Wiesz, co, szczerze mówiąc, to nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, ale z tego, co widzę, to Oskara otrzymuje osoba za, która była odpowiedzialna za efekty specjalne. Zazwyczaj supervisor, który nadzorował daną produkcję go odbiera. Natomiast tych Oscarów, z tego co mi wiadomo, jest wręczanych kilka dla dodanej kategorii, aby taki Oscar potem powędrował do danej firmy i zazwyczaj osoby, które widzą tego Oscara, czy mają go w rękach, to, to jest zazwyczaj szef firmy lub dany supervisor. Jeżeli taki oskar rzeczywiście trafi do danej firmy, to zazwyczaj ludzie całując go robią sobie zdjęcia bo, i umieszczają to na Facebooku, bo oczywiście e, co bym zrobił? No to bym zrobił pierwsze, zrobiłbym sobie zdjęcie z Oskarem i umieścił na, na Twitterze na przykład, no albo mojej tak. stronie. E, więc ta, ta, tak to zazwyczaj wygląda. Mam znajomych, którzy rzeczywiście doświadczyli tego i mają zdjęcia z Oscarami, bo ten Oscar trafił do firmy tylko po to, żeby inni mogli go sobie dotknąć, pocałować i, i aby to, to zdjęcie było takim uwieńczeniem całego sukcesu. Natomiast ten, ten Oscar zazwyczaj trafia do, do osoby, która jest odpowiedzialna za efekty, czyli takiego superwizora, który odbiera w imieniu reżysera czy w imieniu studia. To, wiesz, to też jest kwestia tego, jak kontrakty są tak naprawdę podpisane. Kto jest odpowiedzialny za Odebranie danego Oscara. To w gruncie rzeczy to nie jest taka prosta rzecz, że taki Maciak sobie pojedzie do, do Hollywood i, i nagle na czerwonym dywanie odbierze sobie takiego Oscara, bo on tam sobie e, tworzy pewne efekty specjalne. Wcale nie. Oscar to jest naprawdę duży prestiż i to jest chyba jedyna nagroda, która, czy jedna z niewielu nagród, które ma, która ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje na rynku filmów. Tego, co się dzieje w samym Hollywood i kto otrzymuje potem dany kontrakt. A to, kto odbiera takiego skara i gdzie go trzyma, to też jest bardzo ważne. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com. Taką cieka ciekawą rzeczą, która przydarzyła mi się już po pracy, tak naprawdę, w samym kafe. To jest coś, co tak zostaje może w sercu osoby, która zawsze chciała wyjechać tam, robić to, co, to, co lubiła, to, co zawsze chciała i potem wraca, wraca do domu i tak naprawdę przestaje to robić. Zresztą sam nasz powrót do Polski był związany z tym, że moja żona po prostu nie była tam szczęśliwa. No... Wiesz, to jest tak, że wyjeżdżamy, odrywamy, tak naprawdę wyrywamy kawałek serca z czegoś, gdzie, gdzie jesteśmy ustatkowani, mamy swoje życie i nagle wyjeżdżamy zupełnie do obcego kraju, gdzie czujesz się zupełnie obcy, zwłaszcza kiedy masz może małe dziecko i nie pracujesz, bo, bo ja poszedłem sobie do pracy, a moja żona zostawała w domu i niestety lub stety no, musiała sobie jakoś z tym wszystkim radzić, prawda? to też z mojej strony troszeczkę było egoistyczne i wiem o tym, że ja idę sobie do pracy na 8 czy 10 godzin, ona zostaje w domu. Fakt, Faktem jesteśmy w kontakcie, ale wiesz, to jest osoba, która, y, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych y, obowiązków tutaj na miejscu w Polsce, mamy pewne życie i nagle wyjeżdżamy zupełnie do obcego świata i, i nie mamy nic i zostajemy w domu sami z dzieckiem i no jest nieciekawie, no albo się człowiek do tego przyzwyczai, albo nie. Różnie sobie ludzie z tym radzą. No byliśmy w Stanach dwa lata, za ten czas wykonałem myślę kupę fajnej roboty przy, przy filmach, ale już po roku czasu zadecydowaliśmy, że jednak tam nie zostaniemy, że jednak to jest miejsce, w którym no chyba nie chcemy wychowywać naszego syna, że jemu także wyrwaliśmy kawałek serca, kiedy ja widziałem małego mającego dwa, dwa latka i on, czy dwa i pół roku, on ubierał mały plecak i mówi, że on do dziadka i do babci jedzie, wiesz. I stoi przy drzwiach i serce ci się kraja i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Więc postanowiliśmy wrócić do, do Polski. Jeszcze nie wiedziałem tak naprawdę, co będę tam robił. Potem troszeczkę się wyklarowały sprawy i zmieniłem swój zawód. Natomiast wracając do, do kraju, będąc tutaj już na miejscu, firma FX poprosiła mnie później, abym nad kilkoma rzeczami dla nich popracował. Między innymi takim filmem był właśnie The Mist, Stevena Kinga, który na, na moje miejsce tak naprawdę do pracy przyszła o, osoba, która także zajmowała się cząsteczkami, efektami specjalnymi i chodziło o wykonanie tej głównej mgły, która była w samym filmie. Z tego, co mi oficjalnie powiedziano, osoba tak troszeczkę sobie z tym nie radziła, więc nieoficjalnie poproszono mnie o pomoc i to był tak naprawdę ostatnia taka duża produkcja, którą dokończyłem, będąc już, już właśnie w kraju. Ale to też jest coś takiego ciekawego, że jeżeli udowodnisz innym, że jesteś w czymś dobry. Ja, ja nie chcę, aby ktokolwiek mnie odbierał tutaj, że wiesz, że ja się przechwalam, że, że mówię jakieś głupoty, że jestem spania i w ogóle, w ogóle nie o to chodzi. Chcę uświadomić twoim słuchaczom, że jest coś takiego w człowieku fajnego, że jeżeli naprawdę starasz się i udowodnisz taką ciężką swoją pracę, bo, bo ja nie powiem, uwielbiam to, co robię, kocham grafikę i myślę, że udowodniłem tym moją pracą to właśnie w Stanach, i taką, taką czystą pracę, jeżeli to udowadnisz innym, są firmy, które to docenią, potrafią to docenić. I myślę, że właśnie takim uwieńczeniem tego było to, że, że firma chciała w jakiś tam sposób dalej ze mną pracować i mogłem dokończyć pewną produkcję. Właśnie będą tutaj na miejscu w Polsce i, i z, tego, z tego się cieszę. Ale po powrocie do Polski tak naprawdę, ponieważ produkcja filmowa w Polsce nie istnieje zupełnie, ja, pomimo, że są jakieś tam studia, które zarabiają pieniądze na jogórcikach i na reklamach ziołowych, ziołowych herbatek, ja nigdy nie chciałem tego robić. Ja miałem pewien okres w swoim życiu, kiedy pracowałem przy reklamach, gdzie była praca po 16-18 godzin dziennie. Nie chciałem dalej tego robić. A i Zawsze chciałem robić filmy, zawsze chciałem robić te efekty. I wracając tak naprawdę do kraju, zastanawiałem się, co będę robił, kiedy tam nie ma takiej produkcji. Ja zawsze chciałem nawiązać współpracę z innymi firmami, aby pracować przez internet, ale tak naprawdę doszedłem do wniosku, że najrozsądniejszą rzeczą, jaką zrobię dla, może nie dla siebie, bardziej dla mojej rodziny, to, że wrócimy, to będzie już jeden sukces, ale to, że z, czego, z czegoś trzeba żyć, to, to, to jest inna sprawa, więc zupełnie zmieniłem zawód i dostałem ofertę pracy jako szef działu informatyki w dużej firmie zajmującej się produkcją części samochodowych którą wykonywałem też przez następne trzy lata, a potem się zmieniło to jeszcze w coś innego, myślę, o czym porozmawiamy za chwilę. No właśnie, no ale nie tęsknisz za CafeFX? Cały czas przecież ta firma coś robi, masz starych znajomych, czy nie myślisz, nie ciągnie cię do tej Ameryki z powrotem, czy chociażby do tego, żeby właśnie przez internet jeszcze nadal z nimi współpracować? Powiem Ci, że po powrocie do Polski nie mogłem się zupełnie przyzwyczaić przez sześć, może dziesięć miesięcy. Było coś takiego we mnie, co sprawiało, że denerwuje mnie wszystko. Denerwuje mnie to, że drogi u nas są za wąskie, że ja nie mogę normalnie iść do urzędu i czegokolwiek załatwić, gdzie w Stanach zwykł tablice rejestracyjne do samochodu mogłem przez internet załatwić. Tak. Nie, u nas trzeba swoje odstać w, odstać w kolejce e, i swoje wycierpieć. I powiem ci, że był taki, no te kilka miesięcy było strasznie dla mnie wręcz depresyjne. E, coś, co sprawiało, że, że nie chciało mi niczego tak naprawdę. E, oczywiście był okres czasu, kiedy, kiedy chciałem wrócić, kiedy chciałem tam dalej pracować ale ponieważ moja, wiesz, dla mnie szczęściem jest to, kiedy moja rodzina jest szczęśliwa tak, i czasami człowiek y, musi podjąć pewne wyzwania i pewne konsekwencje w swoim życiu y, i podjąć pewne kroki, które prowadzą niekoniecznie do twojego szczęścia. Oczywiście ja chciałem z nimi utrzymywać kontakt, y, natomiast y, kilka tych prac, które wykonałem przez internet y, było fajnych, Natomiast nie zawsze da się tego typu pracę wykonywać przez internet. Wiele ludzi sobie mówi, "Okej, okay, dobra, będę freelancerem, będę różne rzeczy robił. Fajnie, w porządku, to jest fajne na, na krótką metę, kiedy może jesteś sam, nie masz rodziny i, i możesz być rzeczywiście takim wolnym strzelcem, gdzie nic cię nie obchodzi, gdzie y, bierzesz jakąkolwiek robotę i po prostu żyjesz z dnia na dzień, ale kiedy szukasz... Pewnej, pewnego osadkowania się, pewnych, choćby stałej pensji, która ci przychodzi miesięcznie na, na konto, to zaczynasz się zastanawiać. Oczywiście brakowało mi tego, ale musiałem pewnić się, że mój syn, wiesz, będę miał go z czego nakarmić, po prostu, proste rzeczy, że będę mógł zagwarantować jakąś przyszłość, rodzinie, sobie, że, że będzie jakiś taki,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 Może chwileczkę porozmawiajmy też o grach komputerowych, bo wspomniałeś o tym, że zajmowałeś się programowaniem, takie masz wykształcenie. Ja wiem tylko na razie o jednej grze, którą stworzyłeś, grze na iPhone'a. Czy jeszcze coś, coś popełniłeś? Wiesz co, sprostuję cię, przepraszam od razu. Nie zajmowałem się programowaniem, mam wykształcenie rzeczywiście informatyczne, ale nigdy nie potrafiłem programować. Troszeczkę skryptowałem w życiu, ale to są tylko takie, w sumie, małe rzeczy. Jeżeli chodzi o samą produkcję gier komputerowych, to trochę lat w tym spędziłem, gdzieś 90. 95 rok 95 rok to był chyba czas, kiedy rozpocząłem taką wędrówkę. Wiesz co? Wydaje mi się, że na początku naszego. Naszej rozmowy popełniłem błąd co do daty samego Komodora. Wydaje mi się, że mówiłem coś około 90. lat, czy 95., to były 80. lata. Mhm. O, około 90., roku, tak, 80., 90., to wtedy były początki e, moich z grafiką. Natomiast taką poważną pracę rozpocząłem w 96 roku przy pierwszej grze. Może bardzo mała znana gra Jack Orlando. To była przygodówka, taka typowo dosowa gdzie chodziło się detektywem, który rozwiązywał pewne zagadki. Potem tych, tej, tej pracy przy grach było dość trochę. Kilka lat spędziłem między innymi Battlezone była taka kiedyś popularna gra. Przy wielu konwersjach brałem udział z platformy na platformę tych gier. Była któraś z części Dim Park. To była gra, gdzie budowało się miasteczka Roller rollercoastery, to, to też brałem udział przy tego typu produkcjach. Yy, a ostatnia gra rzeczywiście na iPhone'a Tak troszeczkę nie wypał, ale ciekawe doświadczenie. Gra, która nazywała się Revenge of the Mad John. Yy, bardziej bazowana na starym, dosowym czy bardziej takim oldschoolowym Renegade. Mhm. Yy, typowa nawalanka yy, idziesz w prawo i bijesz kogo spotkasz na drodze myślę, że ogólnie zaczynając ten projekt, sam do siebie powiedziałem, to, Szymon, chyba jesteś dwa lata spóźniony i wydaje mi się, że to była racja, zaczynałem projekt mówiąc do siebie, że jestem dwa lata spóźniony z tworzeniem gry na, na iPhone'a, i tak rzeczywiście było, gra zupełnie się nie sprzedała eee, może, wiesz to nie był jakiś wielki sukces dla mnie to był sukces bardziej wewnętrzny, że udało mi się coś stworzyć pod kątem bardziej menadżerskim, pod kątem tego, że miałem czas, miałem pewne finanse, które poświęciłem na to, że stworzyłem grę na platformę, którą pokochałem, bo, bo platforma iPhone'a uważam, że jest świetną platformą. Stworzyłem grę jako, bardziej jako grafik, do tego podszedłem, używając pomocy programisty, którego zatrudniałem w, ten, w tym czasie. Stworzyliśmy produkt dosłownie w 4 chyba miesiące, który wyszedł na rynek, który nie odbił się żadnym echem. Potem gra była przez kilka miesięcy jako darmowa w samym sklepie, a obecnie została wycofana, dlatego że nie wykupiłem Apple Developer Program, co jest zupełną jakąś porażką ze strony Apple'a, ponieważ Apple nie, nie umożliwia zakupu Apple Developer Program w wielu krajach przez sam internet, więc e, starając się w ogóle, aby być takim deweloperem aploskim, trzeba e, ściągnąć aplikację w PDF-ie, wypełnić swoimi nazwisko razem z numerem karty kredytowej i wysłać do Kalifornii, do e, do Apple'a fax. E, to jest może jeszcze pół biedy, tylko że ten fax jest czynny między godziną 9 rano a 17 po południu kalifornijskiego czasu i zazwyczaj jest zajęty przez większość tego dnia, dlatego, że jest tak duże zainteresowanie innych krajów niż Ameryka i Anglia właśnie programem bycia deweloperem na, na tą platformę. No bardzo mi przykro, że źle mówisz o mojej ulubionej firmie, no ale najwyżej to się wytnie. <gry> Szymon, mi jeszcze się udało ściągnąć tę grę. Nie pamiętam pamiętam grę Franco na Amigę i właśnie, kiedy zobaczyłem tą twoją grę, od razu przypomniała mi się właśnie gra Franco. Teraz zajmujesz się całkiem czymś innym. Może kilka słów właśnie na ten temat. Co dokładnie teraz robisz? Może jakieś szczegóły, adres internetowy? Wiesz, teraz zupełnie po tylu, wielu latach tak naprawdę pracuję na platformie, którą, która przypadła mi do gustu, którą no wręcz uwielbiam na platformie Maca i będąc jakimś tam PC-towcem, Unixowcem, Linuxowcem, BOSowcem w latach poprzednich od tak naprawdę 2005 roku używam Maca. W Stanach kupiłem mojego pierwszego powerbooka 17-calowego i tak się zakochałem w tej platformie, że po prostu chciałem, aby wszystkie moje programy działały tylko na, tą, na tej platformie. Ja nie chciałem więcej Windowsa widzieć, i to też był pewien okres w moim życiu, kiedy ta decyzja przejścia na robienie czegoś innego wynikała właśnie z tej platformy. Obecnie robię zupełnie coś innego, nie zajmuję się już grafiką 3D, może troszeczkę to jest związane dalej z 3D, ale ogólnie pracuję tylko i wyłącznie na platformie macOS i w świecie Final Cut Studio. Obecnie prowadzę sklep internetowy pod adresem motionvfx.com. Jest to strona internetowa, która sprzedaje tak zwane template'y, czyli po polsku szablony, czyli gotowe sceny, inaczej mówiąc, graficzne, które można otworzyć w programie Motion, który jest w pakiecie Final Cut Studio. Jak się to zaczęło? Zaczęło się to tak naprawdę w Stanach od tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, planowaliśmy z żoną pewien powrót do, do kraju i zastanawiając się nad tym, co, co będę robił, zacząłem interesować się ogólnie platformą Maca, zacząłem interesować się jakie programy tak naprawdę istnieją na tą platformę. To było 5 lat temu. I odkryłem, że Apple wydał program, który nazywa się Motion. Wtedy to był program zupełnie zewnętrzny, nie był jeszcze w pakiecie Final Cut Studio. Wersja 2.0, która pojawiła się na rynku. Ja ten program kupiłem, zacząłem sprawdzać, co on potrafi tak naprawdę. I zacząłem wtedy tworzyć pierwsze template'y, które byłyby dostępne dla ogólnej liczby użytkowników, dla każdego tak naprawdę, które byłyby dostępne, początkowo miałem pomysł, że będą na płytach DVD, że to będzie 10 projektów, które będą sprzedawane na, na płycie DVD i od tego taką poważną moją, moją pracę zacząłem tak naprawdę z makiem. Na początku to był, to był jakiś tam pomysł, który przeradzał się trochę w zabawę, trochę w uczenie się czegoś nowego, Powstało, powstało najpierw pierwszych 10 templateów na jednej płycie DVD. Potem powstała następna płyta. W sumie potem były cztery płyty DVD. Tych templateów było 40. I kiedy wróciłem do kraju, kiedy zmieniłem zawód w międzyczasie, tak naprawdę rozwijałem tą kwestię tworzenia tych scen, tych templateów. I tak może ogólnie mówię templateów. Te, te to słowo template to może nie jest jakieś takie piękne. Już się do niego przyzwyczaiłem, bo bo na co dzień go, go używamy, ale te template'y jakoś powstawały z tygodnia na tydzień, potem z dnia na dzień i obecnie tak naprawdę Motion VFX jest największą na rynku światowym firmą, która oferuje gotowe do użytku template'y właśnie pod Apple Motion i jest to największa kolekcja dostępna w internecie myślę, że jakościowo najlepsza nie tylko największa, ale także najlepsza i w pracy, którą obecnie wykonuję obserwując ogólnie rynek na świecie zauważyłem, że bardzo ważną rzeczą jest to, aby trzymać pewnego rodzaju jakość. Obecnie prowadzę firmę w domu, robię to, co lubię, może nie do końca są to efekty specjalne, nad którymi często wiele godzin było trzeba poświęcić, ale przy tych, przy tych efektach specjalnych i przy tej całej grafice tak naprawdę komputerowej to odkryłem coś takiego w sobie, że bardziej pociągał mnie taki design broadcastowy niż może same modelowanie, niż może sama animacja mhm. czy animacja postaci i tą kwestię w samym sobie zacząłem rozwijać, zacząłem douczać się, zacząłem się szlifować pod kątem designu broadcastowego i na dzień dzisiejszy ma to odzwierciedlenie właśnie w tym, co, w tym, co sprzedaje na stronie internetowej. Prowadzę, tak jak mówię, firmę w domu. Obecnie pracuje ze mną zespół dodatkowych pięciu ludzi. I wiesz, w tej pracy, którą zawsze wykonywałem, było coś takiego, że ja pracowałem zawsze pod pewną presją. Zawsze to było coś związanego z deadline'em że mieliśmy pewien, pewien projekt do wykonania, że mieliśmy kilkanaście godzin dziennie na to poświęcić. Był zawsze termin, który nas gonił. Przy pracy, którą teraz wykonuję, ja też staram się taką firmę prowadzić bardziej domowo, gdzie ludzie chcą przychodzić do firmy, gdzie ludzie bawią się często tym, co, co robią, gdzie mogę sam decydować o tym, w którym kierunku idziemy z danym projektem, gdzie po pierwsze daje ludziom pewnego rodzaju, w cudzysłowie, szczęśliwą firmę, gdzie możemy naprawdę stworzyć fajny zespół, bo fantastycznie mi się pracuje z ludźmi, których obecnie zatrudniam. Z drugiej strony możemy robić rzeczy, których, które zawsze chcieliśmy robić, które sprawiają nam wiele przyjemności. I tak naprawdę na obecną chwilę, wiesz, to, że wyjechałem ze Stanów, że wróciłem do Polski, to, że pracuję na maku, jakoś tak wszystko, muszę powiedzieć, Pan był pobłogosławił, że wszystko bardzo fajnie się dopięło. I, I obecnie prowadzę małą firemkę, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam wspaniałą rodzinę, pracuję ze wspaniałymi ludźmi. I to najważniejsze. Ja tylko chciałem jeszcze dodać. Swego czasu, kiedy ja zacząłem bawić się motion, szukałem na internecie różnych źródeł, z których mógłbym skorzystać, uczyć się. Pierwszym z nich była książka i strona internetowa Marka Spencera, człowieka, który... E, bardzo dobrze zna się na Moussin rzeczywiście on pisze książki, które później, z których później można się uczyć do egzaminów, oficjalnych egzaminów Apple. E, drugą stroną była Twoja strona, Twoje forum e, internetowe. Nie wspomniałeś o tym, ale e, tam też e, dużo ludzi z tego forum korzystało i ja też od już długiego czasu e, byłem tam e, członkiem, użytkownikiem. E, no a później, kiedy już zacząłeś właśnie e, sprzedawać te swoje templates, to rzeczywiście bardzo dużo z takich prac można się nauczyć. No wiadomo, że ludzie szukają czegoś, żeby szybko coś stworzyć, ale też w drugą stronę to tak działa, że ci, którzy chcą się nauczyć, to na części pierwsze analizują, rozbierają i analizują właśnie te template'y. Szymon, chciałbym Ci bardzo podziękować za Twój czas, za tą naprawdę bardzo fascynującą rozmowę. Życzę Ci powodzenia i oczywiście wszystkie linki znajdziecie na stronie polskiedetroit.com. Szymon, bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie i wszystkiego dobrego.